Odcinek 66. Znak pokoju, przekazywany sobie wzajemnie, był prawdziwym pojednaniem. Przed modlitwą papieską Ania Upański, ojciec święty przeprowadził rozważanie. Oto niektóre fragmenty. Na koniec tej uroczystej celebracji przygotowujemy się do zwyczajowej modlitwy maryjnej, zwracając się do Matki Bożej nieustającej pomocy. Jej to jest poświęcona katedra w Astanie, która jest widoczna także z tego placu. W tej chwili pragnę udać się w duchowej pielgrzymce do Narodowego Sanktuarium Maryjnego, położonego przy Ozjornem. W nim to wy, najdrożsi bracia i siostry, czcicie Matkę Bożą pod wezwaniem Królowej pokoju. Padając do jej stóp, modlę się za cały naród kazachstański. Maryi powierzam wszystkich, chrześcijan i niechrześcijan, wierzących i niewierzących. Ona bowiem jest matką wszystkich, ponieważ Chrystus, jej syn, jest Zbawicielem wszystkich. Niech Maryja wszystkim Wam pomaga. Drodzy bracia i siostry, spełniać w waszym codziennym życiu przykazanie Chrystusa. Miłujcie się nawzajem, co jest przewodnim tematem mojej pasterskiej wizyty. W pewnej chwili podchodzi do mnie starsza kobieta, Rosjanka, z wielkim obrazem w ramach. Jest to ikona Matki Bożej. I mówi płacząc. — Słuchaj, ja przyjechałam z Syberii, z dalekiej północy, razem z Matką Bożą, która dotąd była w ukryciu za kratami, a teraz jest na wolności. I sam rimski papa ją poświęci. — Czy ty rozumiesz, jakie spotkało mnie szczęście? — Potem... Odmawiamy wspólnie modlitwę Anioł Pański, a po niej Jan Paweł II pozdrawia obecnych w językach – kazachskim, polskim, niemieckim i rosyjskim. Szczęść Boże! Zawsze interesowałem się Waszym losem. Zapewnił papież Jan Paweł II społeczność polską w Kazachstanie. Z wielką radością patrzę na Was. I Bogu dziękuję, że dane mi jest być pośród was. Serdeczną myślą ogarniam również pielgrzymów z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu i innych krajów przybyłych na to spotkanie. Wszystkim udzielam mego błogosławieństwa. To państwo, Kazachstan. Jest przykładem harmonii pomiędzy narodami i religiami. Niech Bóg prowadzi ku dialogowi i wzajemnej współpracy. Niech towarzyszy Wam wzajemny szacunek i solidarność. Religia nigdy nie może usprawiedliwiać przemocy i wojny. Chrześcijanie i muzułmanie wspólnie, razem. Są wezwani, aby przez modlitwę budować lepszy i solidarny świat, w którym nie będzie wojen, tak aby mogła triumfować cywilizacja miłości. Przeżycie papieskiej mszy świętej i modlitwy anioł pański wraz z rozważaniem było wielkie i niezwykłe. Ludzie różnych wyznań i różnych narodów trwali w jedności i miłości. A słowa Ojca Świętego miłujcie się nawzajem zapadły głęboko w nasze serca. Po południu Ojciec Święty spotkał się z Episkopatem Środkowej Azji w nuncjaturze apostolskiej. A wieczorem odbyło się spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą na Uniwersytecie Eurazja w Astanie. Niektórzy ze studentów byli ubrani w piękne kazachskie, regionalne stroje. Spostrzegłam, że sprawili wielką radość Ojcu Świętemu. Był niesamowity entuzjazm, brawa, okrzyki i śpiew. Wszyscy uśmiechali się do siebie. Wybrańcy Całowali dłonie Ojca Świętego. Ich twarze były rozpromienione. Widać było wyraźne szczęście bycia razem z Janem Pawłem II, z rimskim papą. Szczególnie utkwiło mi w pamięci kilka fragmentów z przemówienia Ojca Świętego do młodzieży. Spotykam się z wami z wielką radością. I gorąco wam dziękuję za to serdeczne przyjęcie. Pozdrawiam szczególnie pana rektora i władze akademickie tego młodego, a przecież już prestiżowego uniwersytetu. Sama jego nazwa, Eurazja, wskazuje na szczególną misję, która jest tożsama z misją waszego wielkiego kraju, jako styku między Europą i Azją, na misję wiązania dwóch kontynentów, ich kultur i tradycji różnych grup etnicznych, które tu się spotkały w ciągu wieków. Przygotowując się do tej podróży, zastanawiałem się, co młodzi z Kazachstanu chcieliby usłyszeć od papieża rzymskiego, o co chcieliby go zapytać. Prawdopodobnie pierwsze pytanie, które chcielibyście mi postawić, jest następujące. Kim według ciebie jestem, Janie Pawle II? Kim jestem według Ewangelii, którą głosisz? Jaki jest sens mego życia? Jakie jest moje przeznaczenie? Moja odpowiedź Drodzy młodzi jest prosta, lecz ma olbrzymie znaczenie. Oto ty jesteś myślą Boga. Ty jesteś biciem Bożego serca. To tak jakby powiedzieć, że masz w pewnym sensie wartość nieskończoną, że liczysz się dla Boga w swojej niepowtarzalnej indywidualności. Teraz rozumiecie, drodzy młodzi, dlaczego przybywam do was tego wieczoru. Z szacunkiem i drżeniem i patrzę na was z wielką miłością i ufnością. Cieszę się, że mogę się spotkać z wami, potomkami szlachetnego narodu kazachstańskiego, dumnymi ze swego niezłomnego pragnienia wolności, bezgranicznej jak stepy. — Gdzie się urodziliście? Macie za sobą różne koleje losu, niepozbawione cierpienia. Siedzicie tutaj obok siebie i czujecie się przyjaciółmi, nie dlatego, że zapomnieliście o złu, jakie było w waszej historii, lecz dlatego, że właściwie bardziej interesuje was dobro które możecie stworzyć razem. Bądźcie świadomi niepowtarzalnej wartości każdego z was i umiejcie szanować przekonania każdego, dążąc razem do pełni prawdy. Wasz kraj doświadczył morderczej przemocy ideologii. Nie stańcie się teraz ofiarami Niszczycielskiej przemocy pustki. Pustka jest zaprzeczeniem nieskończoności, o której z mocą przypomina Wasz bezgraniczny step, owej nieskończoności, do której nieprzeparcie dąży serce człowieka. Powiedziano mi, że w Waszym w przepięknym języku kazachskim kocham cię, mówi się mien siene jak se korejmen, co można przetłumaczyć dobrze na ciebie patrzę. Moje oczy utkwione są w tobie. Miłość człowieka, a jeszcze bardziej miłość Boga do człowieka i stworzenia, rodzi się z dobrego spojrzenia. Spojrzenia, które pozwala widzieć dobro i skłania do czynienia dobra. Na trasie przejazdu Polacy dają o sobie znać tradycyjnym sto lat i niech żyje Ojciec Święty. W tej scenerii i na tej ziemi brzmi to szczególnie. Znaki odrodzenia 24-25 września 2001 Następnego dnia msza Święta w Katedrze dla Duchowieństwa Ojciec Święty w swojej homilii między innymi powiedział: Po łzach wygnania, reszta Izraela, powracając do Jerozolimy, miasta Bożego, Mogła na nowo uśmiechać się. Zanosiła wreszcie pieśni wdzięczności za wielkie cuda, których Pan wśród nich dokonał. Psalm 121, wers 1, 2 Podobne uczucia napełniają nasze serca dzisiaj, kiedy sprawujemy Eucharystię ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju. Po ucisku komunistycznym również wy, do pewnego stopnia jako wygnańcy, na nowo głosicie wspólną wiarę. W dziesięć lat po odzyskaniu wolności, wspominając przeżyte w przeszłości koleje losu, dzisiaj składacie uwielbienie miłosiernej opatrzności Pana, który nie opuszcza swoich dzieci w doświadczeniach. Od dawna pragnąłem tego dzisiejszego spotkania, by uczestniczyć z Wami w Waszej radości. Za Waszym pośrednictwem pragnę zwrócić się do wszystkich wspólnot z poszczególnymi chrześcijanami, którzy je tworzą. Najdrożsi bracia i siostry, pozostańcie zawsze wierni wobec Pana życia. Budujcie razem jego żywą świątynię, jaką jest wspólnota kościelna, rozsiana na całym tym obszernym regionie euroazjatyckim. Odbudować świątynię Pana. Do tej misji zostaliście powołani i jej poświęciliście się. Dalej w swojej homilii Jan Paweł II przypomniał kilku kapłanów, pracujących na tej ziemi w bardzo trudnym czasie zniewolenia i prześladowań. Wspomniał między innymi księdza Tadeusza Fedorowicza. Przypominam także księdza Tadeusza Fedorowicza, którego znam osobiście i który wynalazł nową formę duszpasterstwa deportowanych. Nawet jego książkę mam tu ze sobą. Wspominam ich w tej Eucharystii z wdzięcznością i miłością. Z ich cierpień, w zjednoczeniu z krzyżem Chrystusa, wytryznało nowe życie waszej chrześcijańskiej wspólnoty. Te słowa Ojca Świętego są mi bardzo bliskie. Tak wiele znaczą. Byłam z księdzem Fedorowiczem na zesłaniu w pałatyńsku. Ileż ten wspaniały człowiek zrobił dla nas. Dodawał odwagi i otuchy i mówił, abyśmy potrafili przyjąć to wszystko, co nas spotyka. I potrafili przebaczać. Do dziś dziękuję mu za wszystko, co dla nas uczynił. Ojciec Święty wspomniał jeszcze księdza Władysława Bukowińskiego, który... W latach komunizmu pełnił swoją posługę w Kazachstanie, zwłaszcza w Karagandzie. Jemu i tym wszystkim, którzy zakończyli swoje życie wśród trudów i prześladowań, pragnę w imieniu całego kościoła złożyć hołd.